Chciałem zapytać, czy też dopytać o co zostało powiedziane na konferencji, że planujecie Państwo programy połączone w stosowaniu biostymulatorów i fungicytów chociażby. Czy w jakich uprawach są takie plany i czy można się dodać więcej? Szybciej? Tak, to jest, można powiedzieć, nasz taki bardzo strategiczny projekt badawczy. Nie chciałbym zdradzać na razie więcej szczegółów z racji na, na konkurencję, ale mając nasze doświadczenie z biofungicydami, jak również z biostymulatorami, planujemy najpierw skupić się na uprawach, które są albo wrażliwe na pozostałości, mówimy tu o łańcuchu food chain, łańcuchu żywności i o produkcji na wysoko wymagające rynki na przykład supermarketów w Niemczech, gdzie jednak poziom stał się liczba wykrywanych substancji jest bardzo ważna. A mówimy tutaj głównie o, o uprawach sadowniczych i uprawach yy, warzyw. Ta kombinacja połączenia biostymulatorów i ochrony biologicznej, yy, my przyglądamy się temu, od, muszę powiedzieć od około 10 lat i teraz już nie przyglądamy się, tylko fizycznie y, próbujemy y, w doświadczeniach y, przedrejestracyjnych i częściowo w niektórych krajach rejestracyjnych połączyć te dwie kombinacje, żeby zarówno wytworzyć mechanizmy odporności na poziomie rośliny przeciwko chorobom, jak i również je zastymulować. Y, y, jeszcze tak jedno pytanie o środek akarami. On swego czasu był dopuszczony do stosowania w czarnej porzeczce, jeśli chodzi o, o, o przedzionka. Teraz w tej rejestracji nie ma strzeżonej na czarną porzeczkę i jakby tutaj wielu producentów no, narzeka na to, tak, bo y, środki firm konkurencyjnych są dużo droższe, niemalże dwa razy droższe, niż był Akaramik. Czy jest szansa na to, żeby ta rejestracja została również kiedyś tam poszerzona o, o tą porzeckę czarną? Na to pytanie odpowiemy razem z do doktorem Jaroszem. Ja powiem tylko, że Akaramik jest produktem firmy trzeciej, firmy Rotam, w którym my jesteśmy dystrybutorem w Polsce i naszą strategią w przyszłości, zarówno dla naszych produktów, jak i produktów firm trzecich, będzie rozszerzanie rejestracji o uprawy mało Ale myślę, że tutaj więcej może Andrzej na powiedzieć. Tak jak już kolega wspomniał, to jest produkt firmy trzeciej. Ja zabiegałem o to, żeby ta pożyczka była w tym rozszerzeniu. No, niestety firma nie dysponowała na ten moment badaniami pozostałości, które są niezbędne. I no, myślę, że w przyszłości ten temat zostanie podjęty. Natomiast no, na ten moment mamy Maliny jeżyny i truskawkę. Także no zawsze, zawsze coś, co, to co można było, to to zrobiliśmy w tym momencie. Jeszcze kontynuując, wątek upraw małoobszarowych. Laminaryna, jeden z produktów. Czy jeszcze coś dla producentów malin, truskawek, porzeczek w najbliższym czasie? Bo tutaj... Szef pokazał bardzo ładne schematy z całym programem ochrony jabłoni, rzepaku, co dla truskawki, co dla maliny. Ja powiem tak, pytanie jest zadane o jakieś 3 miesiące za wcześnie, dlatego że my na obecnym etapie teraz siadamy tutaj zespołowo i analizujemy najpierw to co my chcemy, co jest potrzebne dla rynku, i przekładamy na możliwości nasze ludzkie. W zespole rejestracji pracuje praktycznie Andrzej z jedną koleżanką, z Elżbietą Kalinowską. I teraz muszę powiedzieć, to też jest ważna rzecz, najwięcej czasu nam zajmuje zmiana nazwy właściciela rejestracji. Bo teraz wszystkie rejestracje ex AgriFaru i ex E, przestaną praktycznie funkcjonować. Tam na tych etykietach nawet nie było Arysta Science jako importera. I teraz już fundamentalnie, ale to może Hildo za chwilkę o tych zmianach powie nas, chemtura e, w, w Wanii już zmieniła nazwę na Arysta e, UK, Belgii, Agrifa już nazywa się Arysta Benelux i teraz następują zmiany formalne na etykietach. I teraz naszym priorytetem w tym momencie jest dostarczenie dobrych ważnych etykiet, żebyśmy mogli produkt na rynek wprowadzić. Widzimy na razie, że jest dobrze. Procedury trwają. Mamy nadzieję, że nie będzie żadnych przeszkód tych formalnych w ministerstwie. De facto, że tak, powinna być procedura administracyjna, ale ona nawet 6 miesięcy potrafi trwać. Czyli tak. jest możliwość mieszania preparatów ze sobą dowolna zupełnie. Czy Państwo prowadziliście na przykład takie badania, no bo teraz jesteście już razem, prawda, między preparatami kiedyś albiparmu, pentury, czy arysty, a głównie chodzi mi o mm, akarcydów. <grym> <grym> Ja powiem tak, my robiliśmy w zeszłym roku duży projekt z naszym produktem takim sztandarowym w sadach kaptanem i mieszanie z, y, zbiornikowe z innymi produktami. W tym roku odświeżymy troszeczkę listę dodamy nowych produktów, które uzyskały rejestracje. Natomiast jeżeli chodzi o akarycydy. Y, Józef, tu widzę tanky akarycy, które wstać kolomasu. I can comment because uh, I come from X-Centura and x was the uh, number one uh, acaricide company in the world. We have pomite, unfortunately we lost it in the uh, European Union because of uh, regulations, but still the biggest product in the United <coughs> States. And we launched also Bifanazate, which is uh, fluoromide and uh, acramide. So it is, uh, product that controls from ex to adults and uh, it can be used in IPM systems, uh, it, it is, uh, it is uh, uh, very, very uh, efficient and very modern uh, chemistry, so if you, if you are interested in special combinations, just let us know, we have a lot of experience, uh, but uh, if you can be specific, we can provide this data to you later. ExCampTura Global numer 1, if chodzi talk no, ze sztandarowym produktem Omite który no niestety w Europie jest zabroniony, ale na świecie jest, jest wszędzie stosowany I, i, i taki projekt myślę, że na przyszły sezon powinniśmy to, to zrobić. Mamy w naszej ofercie kilka karycydów, taki standardowy można powiedzieć. To jest też Foramite i Fenezajt. Yy, stosowany w Polsce, w głównie w uprawach roślin yy, ozdobnych pod osłanami. Bardzo proszę. Ja Chciałabym takie o podróbki. To jest taki temat który bardzo ważny. No, no, ja wszystkie firmy się jak mogą. Czy przy tym łączeniu trzech różnych firm? Czy nie boicie się Państwo, że może się coś ten spod kontroli i że to będzie szansa dla oszustów, którzy y, mogą jakby wcisnąć y, się z podróżami produktów, które Państwo powiedzieli y, w no, swojej ofercie? Dla nas podróbki i oryginalność produktów były zawsze y, ważne. Jako jedyni, chyba na dużą skalę, wprowadziliśmy na przykład system rejestracji naszych produktów. Mamy beczki kaptanu 100 kg o wartości w granicach nawet 5000 zł. Taka beczka, i każda beczka, którą wprowadzamy na rynek w Polsce, ma swój numer unikalny, rejestracyjny. I każdy sadownik może w bazie danych ten numer sprawdzić i odczytać. Beczka jest oryginalna, pochodzi bezpośrednio z fabryki Arysta. Te numery są numerami nadrukowanymi specjalną techniką, która jest raczej nie do podrobienia. Dodatkowo na naszych etykietach do tej pory wprowadzaliśmy e, też hologramy, jak i również e, bardzo istotną rzecz dla produktów wszystkich, które w Polsce były e, formułowane albo przepakowywane, produkcja etykiet była zupełnie oddzielona od produkcji Yy, od produkcji produktu czy przepakowywania i wszystkie etykiety mają swój oddzielny numer są traktowane jako drugi ścisłego zarachowania i one trafiają odpowiednia ilość trafia do konfekcjonera razem oddzielnie z hologramami i jako drugi ścisłego zarachowania one muszą być rozliczone po zakończeniu yy, przepakowywania Także te standardy chcemy również wprowadzić do wszystkich produktów, które będziemy sprowadzali. W naszej ocenie, dzięki tym zabiegom, naszych produktów niewiele jest podrabianych. W porównaniu do innych firm niewiele jest, niewiele jest podrabianych. Z, z racji tego, że może też bardziej specyficzny, mniejszy rynek, ale też przy niektórych substancjach, gdzie 20 gram potrafi kosztować Duże pieniądze, to przywiezienie takiego produktu w barze nawet 20-50 kg to już duże pieniądze. Nie będę zadawał pytań żadnych szczegółowych dotyczących produktów, natomiast bardzo mnie interesuje i intryguje wprost, dlaczego Arysta to jest dystrybucja. Widziałem ten wykres tam na slajdzie narzutników, gdzie pozycja pierwsza: Bayer, Syngenta, BSF to są firmy produkcyjne. Arysta, 10 pozycja i dystrybucja. Z czym to jest związane? Dlaczego, dlaczego dystrybucja, a nie produkcja? To jest bardzo nurtujące mnie pytanie. I think it's a very good question. I think what's important to understand is the makeup of our product portfolio. Half of the business we do is proprietary products. If you think about Clasadim, Orsi, uh Everest Dynamic, um, but also uh a produkt new product like Filoxystrogen. We we're, we're we're in that sensu uh, nie just a distribution company. We licensing technology or we buy technology or products at a state where we can add value. So when it comes to developing and registering these products, to okay. <laughs> bardzo dobre pytanie. I druga rzecz jest to związane z tym, że połowa naszej sprzedaży globalnie pochodzi z naszych własnych produktów. To są nasze produkty, ale kwestia jest tego rodzaju, że one są produkowane w innych fabrykach na nasze zlecenie. W momencie, kiedy... Firma, która wynajdzie nowy produkt, albo jest on na etapie rozwoju, Arysta, do takiej firmy się zgłasza, negocjujemy wyłączne i ekskluzywne licencje na te produkty do rozwoju, sprzedaży ich na cały świat. Więcej jak połowa wartości sprzedaży pochodzi z naszych własnych produktów. Największe brandy i substancje aktywne na świecie są nasze własne. To jest Letodyn, w Polsce Select, Ortene. W Polsce kiedyś też był taki produkt, to jest Asefate, zabroniona substancja aktywna w, w Europie, ale również mamy Diflobenzuron, Dimilin, mamy bifenezejt, mamy e, wiele, wiele innych substancji, które są naszą własnością.